Panią Syndię i witam Panią Emilię, która została wybrana na nowego pracownika, który będzie obsługiwał Radę Miejską w Kowarach i Pani obejmie obowiązki z tego co się orientuje od dnia 3 listopada. Także przywitajmy Panią. krótkiej co prawda z Radą tej kadencji i dobrej pracy z Radą, która zostanie wybrana do 16 listopada na kadencję 2014-2018. Na podstawie list obecności stwierdzam sprawę dzisiejszych obrad i otwieram 75. sesję Rady Miejskiej w Towarach. Witam również pana Piotra, który właśnie na naszą sesję. Dzień dobry. Przeczytam porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, sprawozdanie Burmistrza Miasta Kowarzy, działalności między sesjami. Punkt czwarty, informacja z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kowarach. Punkt piąty, informacja przedstawiciela gminy Kowary w Związku Gminy Kartonowskich. Punkt szósty, pytania i interpelacje. Punkt siódmy, sprawy różne. Punkt 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach A. Przyjęcia rocznego programu współpracy miasta, z, miasta Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015. B. Przyjęcia Miejskiego Programu profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach na 2015 rok. C. Przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania na Kłamanie Kowarach na 2015 rok. D. Określenia stawek podatku od nieruchomości. E. Określenia stawek podatku od środków, od środków transportowych. E. Przyznania tytułu honorowy obywatel miasta Kowary. G. Zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2014 rok. Punkt 9. Zamknięcie sesji. W związku z tym, iż Pan Burmistrz nie przekazał swojego sprawozdania, proponuję o określenie punktu trzeciego z porządku obrad, jak również poproszę o przegłosowanie e, rocznego programu współpracy Miasta Kowalew z organizacjami pozarządowymi. Przegłosowanie e, zmiany polegającej na tym, że otrzymali Państwo do skrzymy e, w nową wersję dodatkowo, do której zostało dołączone, z tyłu jest przypięte sprawozdanie Burmistrza Kowary z przeprowadzonych publicznych konsultacji. Tam z czym państwo nie Jeżeli ktoś nie ma to sobie z 3.000.00. Było z Dzisiaj były którzy panie znoszą, proszę pójść zobaczyć, czy pan na zorek miał, Ale tutaj pan by nie robił. Ja przed by było, to dziękuję bardzo panie rektorze. Poddam pod głosowanie kto z państwa naprawy jest za tym, aby był usunąć punkt trzeci sprawozdanie. Burmistrza na poważnie działalność między sesjami, proszę o przegłosowanie. Dziękuję bardzo. E, I teraz poddam pod głosowanie kto z państwa naprawy jest za tym, aby dokonać. E, od Programu Współpracy Miasta Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015. Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. W związku z tym kolejność zmieni się w sposób następujący, że punkt czwarty będzie trzecim, piąty czwartym, szósty piątym, Szósty, ósmy, siódmy, 6, ósmy, 7 i ostatni punkt będzie punktem 8. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem takiego porządku obrad? Mieszka, proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu trzeciego porządku obrad. Jest to informacja z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kowarach. Z dnia 24 września odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu Planowania Finansów Gospodarki Komunalnej. Tematem posiedzenia Komisji było rozpatrzenie wniosku wspólnot mieszkaniowych. Ponadto było spotkanie również z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury, z panem Dariuszem Kalińskim, który przedstawił projekt. Takie pytanie, bo w skrzynkach jeszcze mieliśmy małą w sprawie zmiany uchwały budżetowej. To, czy ona też nie do, do, do będzie głosowana? Nie nigdy nie była głosowana. Zawsze Pani Skarbnik przedstawiała e, zmiany. Możemy przegłosować, jeżeli Państwo życzą. Czy Nie, pytam, tylko jeżeli nie trzeba. No, no, nie. E, pan Dyrektor M.O. przedstawił projekt Kina realizowanego w planie których podnaczą Komisja wysłuchała również skargi mieszkańca Prowad. 8 października 2014 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu Planowania i Finansów. Tematem posiedzenia Komisji było pomówienie projektów związanych z podatkami na 2015 rok analiza budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku i omówienie projektu uchwały y, dotyczących zmian w uchwale budżetowej na rok 2014. 10 października odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia Opieki Społecznej. Było to posiedzenie wyjazdowe i odbyło się na terenie szpitala Bukowiec. 21 października odbyło się posiedzenie Komisji Ładu i Porządku Publicznego. Tematem posiedzenia komisji było omówienie projektów na dzisiejszą sesję. Odbyło się również spotkanie w trakcie posiedzenia komisji z komendantem komisariatu komisji, który przedstawił e, wnioski dotyczące dofinansowania przez Gminę Rekwary służb w okresie wakacyjnych dodatkowych oraz przedstawił wniosek o dofinansowanie do zakupu 21 Było się również komisja, e, posiedzenie Komisji Budżetu, Planowania i Finansów, na którym omówiono projekt uchwał na dzisiejszą sesję. Czy ktoś ma z Państwa pytania? Może do Przewodniczących Komisji? Nie widzę. Dziękuję bardzo. E, jako punkt czwarty mamy informację przedstawiciela Gminy Domarek W związku Bardzo proszę Pani Kamilo, czy coś się wydarzyło z związku z Proszę o przyjęcie. 21 października odbyła się 30 sesja zgromadzenia związków Gmin Karkonoskich. Tematem obrad było podjęcie uchwał w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej związków Gmin Karkonoskich na lata 2014-2018. W punkcie 2. W sprawie zmiany zkonalenia Związku na rok 2014. I w punkcie C. W sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie, na zwiększenie Podam informację, że firma Alfa Gize rozpoczęła budowę zakładu produkcji komponentów do oleju napędowego. Coś takiego mówienia, na terenie Centrum to, to Dziękuję, dziękuję bardzo. Na pewno jest to ciekawa informacja, dlatego że tą budowę rozpoczynano przez kilka lat. No, miejmy nadzieję, że jak rozpoczęto, to inwestycja zostanie y, za, y, dokończona. Y, czy ktoś ma pytania do Pani Kamili jeszcze? Nie widzę. Przechodzimy do punktu piątego. Jest to punkt pytania interpelacji. Miałem Pana Burmistrza, mamy Panią Skarbnik. Być może Państwo ci zapytać o coś Panią Skarbnik lub nie. Proszę bardzo. Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu szóstego. W sprawach różnych chciałbym odczytać pismo skierowane do Państwa. Szanowni Państwo, zgodnie z artykułem 24 H ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw z 2013 roku, przepraszam, pozycja 594 z późniejszym zmieniom, przedkładam analizę oświadczeń majątkowym dostarczony przez Radnych Rady Miejskiej w Kowarach do 30 kwietnia 2014 roku oraz na dwa miesiące przed upływem kadencji. Dokonując tego, byłem zobligowany do uwzględnienia danych o jeden. osoba, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie. Dwa nieprawidłowościach stwierdzonych, poanalizowanych w oświadczeniach majątkowych wraz z opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia. Trzy działania podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych. Uprzejmie informuję, że radni Rady Miejskiej w Kowarach złożyli mniejsze oświadczenia, zachowując wskazany termin. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleni w przekazanej analizie nie wykazał nieprawidłowości formalnych żadnych oświadczeń majątkowych za 2013 rok przekazanych przez radnych Rady Miejskiej w Kowarach. Natomiast nieprawidłowość materialną wskazano w oświadczeniu złożonym przez pana Ramona Kołodzieja, który według naczelnika Urzędu Skarbowego nie ujawnił nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i garażem. Pan Roman Kołodziej, Kołodziej złożył wyjaśnienie z poważaniem. Ja ani yy, To tyle. Czy ktoś z Państwa w sprawach. Dodam tylko, że oświadczenie Pan Burmistrz przekaże w związku z jego nieobecnością dzisiaj tego nie mógł zrobić, przekaże na kolejnej sesji, która odbędzie się w listopadzie. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa ma, może jakieś sprawy, sprawy różne, Bardzo proszę. To może ja. lokatora na ulicy Karkonowskiej 14. Ireniburski. Przepraszam, Jeleni Górskiej 14a. I ponieważ ja tym Państwa, którzy byli na posiedzeniu komisji przekazałem informację, którą ja otrzymałem do Biura Radnych, Rady Miejskiej yy, z zakładu rozkładać zasobów komunalnych było stwierdzone, że takie mieszkanie ma być przygotowane, a od mieszkańców informacja była rozbieżna. Proszę byśmy Panią Skarbnik, żeby yy, spróbowała tą sprawę wyjaśnić i nie wiem czy Pani, Pani udało się coś na ten temat dowiedzieć. Ta, też był zabezpieczony, zabezpieczone pieniądze na łożywanie w tej chwili dla tych mieszkańców. Z tego co wiemy, że ten budynek jest odłączony od pokołowniówki, czyli jest propozycja, żeby ci mieszkańcy bo w tej chwili minia podniesie praktycznie dwa razy koszta związane z jedną rodziną, bo raz, że będziemy musieli wyremontować lokal w rodzinie i faktycznie zyspaterować z tego budynku, bo burmistrz chce zbić tę budynę, a to, że będziemy musieli do czasu zyspaterowania w sposób jednak zapewnić zapewność tutaj ciepło I z tego co wiem, to piecyki elektryczne w ogóle nie wchodzą w grę, bo ta instalacja elektryczna tego nie wytrzyma, a zarazem, bo ten budynek nie wiem, jest w ogóle nieobrzewany, więc ta instalacja wodna w tym momencie i tak będzie za bardzo dziwna. Uważam, że to powinno być podjęte jak najszybsze rozwiązanie i skorzystać z takich mieszkańców i powinniśmy do tego rozwiązania jak najszybciej doprowadzić I, i myślę, że jakaś ugoda ze strony Burmistrza i Pani Dyrektor Zysku powinna być tutaj jak najbardziej na miejscu i powinniśmy tę sprawę jak najszybciej zakończyć. Dziękuję, Dziękuję bardzo bardzo. bardzo. To proszę bardzo, czy ktoś z Państwa, chciałby zabrać głos Jest jeszcze w sprawach różnych. I widzę, przechodzimy do punktu 7. Rozpatrzenie w 8, 9, 10 i 11. Paragraf numer 12. Wykonanie uchwały powyżającymi Burmistrzowi Miasta Kowary. Paragraf 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z panów z jest za przyjęciem uchwały? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Uchwała, uchwała podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 7 B. Jest to projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki profil i Rozwiązania pro, Problemów Alkoholowych, alkoholowych w powarach na 2015 rok. Czy ktoś z Państwa ma pytania dotyczące projektu uchwały? Projekt był omawiany na posiedzeniu komisji komisji nie widzę, pytam się czy czytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 24 października 2014 roku w sprawie przyjęcia miejskiego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych alkoholowych w Kowarach na 2015 rok. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Tość uchwały zawarta została w paragrafie 1 do Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary. Paragraf 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku. Kto z Pań i Radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 7. C jest to projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania na w Kowarach na 2015 rok. Projekt był omówiony również na posiedzeniu komisji. Czy ktoś z Państwa może pytania? Nie widzę. Przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej z dnia 24 października 2014 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania na w Kowarach na 2015 rok. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się co następuje. Treść uchwały została zawarta w paragrafie od 1 do 8. Paragraf 9. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi.. Paragraf, burmistrzowi miasta Kowale paragraf 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku. Kto z Pań z Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o zagłosowanie. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu siódmego. D jest to projekt uchwały w sprawie odniesienia stawek podatku od nieruchomości. Projekt uchwały również został omówiony na posiedzeniu komisji. Został zaopiniowany pozytywnie. Czy ktoś z Państwa ma może pytania do projektu uchwały? Proszę. Nie widzę przystępowania uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 24 października 2014 roku w sprawie określenia stawek podatku z nieruchomości. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Treść uchwały zawarta została w paragrafie pierwszym. Paragraf drugi wykonanie uchwały powierza się Burmistrza miasta Towary, Paragraf trzeci z upływem dnia 31 grudnia 2014 roku traci moc uchwała numer 60, łamane przez 272 przez 13, Rady Miejskiej w Koparach z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Paragraf 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie. Od roku podatkowego 2015. Kto z, pan, z Panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Zgadzamy, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu siódmego. E. Jest to projekt uchwały w sprawie zgłoszenia stawek podatku od środków transportowych. Proszę bardzo Pana druga. Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu i i Finansów i został zaopiniowany pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma może pytanie jeszcze do dotyczące projektu uchwały? Nie widzę. Przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach na 24 października 2014 roku w sprawie obiecie. Delenia stawek podatku środków transportowych na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się co następuje. Treść uchwały została zawarta w paragrafie pierwszym, paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary. Paragraf trzeci z upływem dnia 31 grudnia 2014 roku w uchwałą moc uchwała nr 6 przez 273 przez 13 Rady Miejskiej w Kowale z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie określenia stawek podatku środków transportowych. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego na zastosowanie od roku podatkowego 2015. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał, nie z Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 7F. Jest to projekt uchwały w sprawie przyznania tytułu honorowy Obywatel miasta Kowary. Proszę bardzo, Pan Komisja, która się składała się w komisji stałych w naszym względzie, pozytywnie zaopiniowała kandydaturę pana Jakubowa na Powerowego Miasta Kowary. Dziękuję bardzo. Czy ktoś może ma pytania dotyczące projektu? Nie widzę. Przesczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z 24 października. 2014 roku w sprawie przyznania tytułu honorowego obywatelowi miasta Kowary. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się co, co następuje. Paragraf pierwszy, tytuł honorowy obywatel miasta Kowary przyznaje się panu Jerzemu Jakubowi Paragraf drugi, wykonanie uchwały, że się do miasta Kowary. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z panów i jest za przyjęciem? uchwały. Proszę o zaprosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Widzę, kto się wstrzymał? Jedna osoba. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 7b. Jest to projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały poczytały miasta w Kowary na 2014 rok. To otrzymali Państwo projekt uchwały za poprawką. Panie sprawie, bardzo proszę o, o przedstawienie poprawki, panie Zobelizowano pozytywnie. Drugą rzeczą, którą chciałbym także dodać na marginesie, to bardzo się cieszę, że są wybory w tym roku, bo widzę, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z tym dostaje coraz większe dotacje. Dlatego dobrze żeby było, by było, żeby co roku były za wybory, żeby ludzie na tym najwięcej korzystali. To jest tylko taka mała dodawań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 75 piątą sesji Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo wszystkim za przybycie.